Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! To nieprawda naprawdę, Tajna historia Polski. Dobry wieczór Państwu. W studiu Polskiego Radia Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski. Goszczy dziś redaktora Dariusza Baliszewskiego, zawołanego publicystę, dziennikarza i historyka a tematem audycji jest katastrofa w Gibraltarze. Przypomnę, że 4 lipca 1943 roku koło północy w wodach przybrzeżnych Gibraltaru znaleziono liberatora, samolot, który parę minut wcześniej wystartował z krótkiego pasa startowego w tymże Gibraltarze i na pokładzie oraz w wodzie znaleziono parę osób. Jest to Data śmierci generała Sikorskiego. Generała Sikorskiego, naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i premiera rządu polskiego na emigracji. Mówię, że to była data śmierci, ale nie wiadomo, czy to było miejsce i godzina śmierci generała Sikorskiego. Kto był w Gibraltarze tego właśnie dnia? Dobre pytanie. A problem polega na tym, że nikt nie wie, kto był w Gibraltarze tego dnia, że ukryto okoliczności tej sprawy tak znakomicie i tak dokładnie, iż historia przyjmuje, że na Gibraltarze tego dnia był Ludwik Łubieński, koronny świadek katastrofy gibraltarskiej. Ludwik Lubieński w tej sprawie złożył dziesiątki zeznań, wywiadów, raportów, i na jego pamięci i jego wiedzy Historia po dzień dzisiejszy Kim był Ludwik Lubieński, Ludwik Podporucznik wówczas Ludwik Lubieński, A więc człowiek o bardzo niskim stopniu wojskowym, wojskowym Był oficerem Łącznikowym do Gubernatora Gibraltaru Generała Franka Messona Macfarlana. Był to hrabia Ludwik Łubieński, wcześniej, tych Łubieński Z tych oczywiście Wcześniej był to sekretarz Beka. Naszego ostatniego bez, tak Bez wątpienia, przydolnym. wybitny dyplomata Ale człowiek o nawet Powiedziałbym pewnej niechęci do wojska Bo był cywilem Z krwi i kości Jak mówię, znakomity dyplomata Człowiek, który posiadał wiele języków obcych Nikt na świecie nie jest w stanie Odpowiedzieć na pytanie W jaki sposób Ludwik Łubiński znalazł się na Gibraltarze Dlaczego on staje na czele polskiej placówki, podczas gdy wszystkie równoległe placówki, dwie francuskie, belgijska, amerykańska, są obsadzone przez, bardzo wysokimi naj, Najgorszym razie pułkowników. A tutaj nagle podporucznik. A więc to pytanie, kto jest na Gibraltarze tego dnia, dla każdego, kto próbuje złamać tajemnicę gibraltarską, jest pytaniem zasadniczym. Poświęciłem temu Gibraltarowi wiele lat pracy. A wiedzę na temat Gibraltaru mam małą, nie, dlatego że jestem genialny. Dlatego, bo tego szczerze powiedziawszy, nikt nie badał. Polska historia polega na tym, że piszemy znakomite, wspaniałe dzieła, nie badając prawdy. A kogo obchodzi prawda? Pan żartuje, panie redaktorze. Ani przez momencik. Ani przez momencik. Dobrze. Jeżeli nikt nigdy nie dotarł, na przykład do Heleny Sikorskiej, żony generała, no ale też i nie odnaleziono nigdy córki generała. Ale co to ma za znaczenie? Żona generała Sikorskiego jest osobą, która staje się chcąc, nie chcąc depozytariuszką. Pewnej wiedzy, i tej wiedzy przed odlotem, i tej wiedzy politycznej, która być może czu, y, mieści się w ewentualnych motywach tego zdarzenia staje się również jakoś tam depozytariuszką tego wszystkiego, co ludzie jej powiedzą, a przecież to jest pierwszy adres, do niej się jedzie powiedzieć, że się widziało z Zosią, że się widziało z generałem, że był tu, że był tam, że się czuł tak i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest szalenie ważne. ona za... mieszkała w Znaczy ona była w Gibraltarze? <coughs> nie. Nie, nie, nie. Ona była w Londynie. Nikt się do niej nie zgłosił nigdy. Nikt nie przejął jej archiwum, niebywałego archiwum. I gdzie się to archiwum podziało? Anglicy je przejęli. Nie, archiwum przejąłem ja. Ale byłem pierwszym, który się Kiedy? zgłosił. Ja je przejąłem w 1995 roku. Ona już nie żyła od 1973 roku. Ale ja szukałem jej archiwum. Dotarłem do ludzi, którzy to archiwum mieli. Przejąłem archiwum Ludwika Łubińskiego. Przejąłem archiwum Zbigniewa Błażyńskiego. Przejąłem kolejne archiwa w tej sprawie dokumenty ludzi, dlatego ośmielam się powiedzieć, tego nikt nigdy nie badał. Rozumiem. Bo gdyby badał, to przecież musiałby do tych ludzi dotrzeć. No musiałby. A poza tym, to jedyne dokumenty, jakie zapewne były bardzo szczegółowo badane i zostały przejęte, to były dokumenty, które znajdowały się przy generale Sikorskim przejęli je Anglicy i nie chcą udostępnić. Jakby o, odpowiedzieć, y, na to odpowiedzieć dyplomatycznie. Otóż tak twierdzi Ludwik Łubieński. Przeczą podstawową dla tej historii, poza pytaniem, które zadała Pani na wstępie, czyli kto był na Gibraltarze, tak, bo widzieć, kto jest był pytanie, jaką rolę pełnią ci ludzie? Jaką rolę pełni Ludwik Łubieński? Na przykład, czy jest to świadek wiarygodny? Cała praca nad Gibraltarem polega na tym, żeby oddzielić prawdę od całkowitej mistyfikacji, od całkowitego zmyślenia. A czy była od półpraw... jedna, jedna mistyfikacja, czy było ich wiele? W ciągu tych lat pojawiło się ich bardzo wiele. A wtedy, w 1943 roku, roku, była w Maliu... jedna zbrodnia tak. i jedna mistyfikacja. Dramat Gibraltaru polega na tym, że kto inny zabija... A kto inny, A kto inny ukrywa prawdę. A jeszcze kto inny korzysta? Czy wszyscy korzystają? Wszyscy korzystają. To znaczy śmierci Korskiego, bardzo przykro Polakowi jest to powiedzieć, ale śmierci Korskiego w tym momencie historii jest na rękę wszystkim. I Łącznie Brytyjczykom... Z Polakami. No przede wszystkim Polacy są dwie płaszczyzny polskości w tej sprawie. Jedna to jest płaszczyzna kraju okupowanego, gdzie Sikorski jest symbolem, jest, jest, Bogiem, bo jest wszystkim. Im słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej. Sikorski uosabia Rzeczypospolitą, polskie nadzieje na zwycięstwo, polskie na nadzieje na wolność. Drugi poziom to jest poziom owej polskości na emigracji, gdzie Sikorski jest nienawidzony, gdzie Sikorski jest atakowany niewybrednie przez wszystkich, gdzie Sikorski jest? Jak to ująć, żeby było, to, I to jest trzeci zamach na Sikorskiego. No tak. Drugi trzeci, był, o którym wiemy. Tak. Drugi Ona był dorwa, na lotnisku. pierwszy Dorwał, jest Dorwał, prawda. Na są to trzy zamachy samolotowe, prawda? Tak. Pierwszy trzeci się udaje. Pierwszy jest nad Atlantykiem, kiedy pułkownik Kleczyński znajduje bombę. Znajduje kiedy to było? Czterdziesty. Drugi rok, marzec. Mhm. 42 rok, listopad jest Dorwal. Pod Montrealem, tak. 43 rok, lipiec jest mhm. Gibraltar. A w maju, w 43 radio podało fałszywą informację. Oj, to bez przerwy podają, to, to mo można wziąć prasę. Tego też nigdy nikt nie robił. Wszyscy ci badacze, którzy badali Gibraltar, rzekomo badali Gibraltar. Ani nie szukali dokumentów w archiwach, ani nie docierali do świadków istotnych dla tej sprawy. Ja się zabrałem za Gibraltar niesłychanie późno, bo w latach 90. -tych. Nigdy mnie to nie, nie, nie szczerze powiedziawszy nie pociągało. A ci, którzy badali Gibraltar w latach 60., -tych, 70., -tych, Boże, jeszcze żyło tak wielu ludzi, z tak wieloma ludźmi można było żyła, rozmawiać. Żyła również że, że, że, że, e, Helena e, Sikorska, która całe życie utrzymywała, iż to nie była śmierć katastrofie lotniczej, tylko że był to zamach, że była to śmierć zadana. Czyli zadana w pałacu gubernatorskim, to no było to, to, to jest ta właśnie, żeby to udowodnić, że śmierć nastąpiła gdzie indziej, nie na terenie lotniska, nie, na, rokuńska, pokładzie, nie, na, nie pokładzie na pokładzie samolotu, samolotu. trzeba było przejść przez długą, długą, długą drogę, trzeba było dotrzeć tutaj do wielu ludzi, do wielu dokumentów, do wielu faktów i na tej podstawie dzisiaj ośmielam się twierdzić, śmierć Gibraltarska nastąpiła nie jak przyjmowaliśmy dotychczas w katastrofie lotniczej tylko śmierć nastąpiła między godziną 15 a 16 16 z minutami więc na dobre 5, 6, 7 godzin wcześniej i z tego co, co mnie się udaje zrekonstruować nastąpiła na terenie pałacu, pałacu gubernatora. gubernatora i wszystkie osoby które potem znaleziono na pokładzie samolotu i w wodzie zginęły właśnie tam i wtedy? Nie, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć bez żadnej wątpliwości. Przypuszczam, że, że zginęli wtedy w pałacu gubernatora razem z Sikorskim. Na pewno jego adiutant Ponikiewski, bo adiutant nie mógł opuścić naczelnego wozu, musiał być blisko. No, to był zginął Klimecki, szef sztabu, zginął Marecki. Te osoby zginęły na pewno. Problem polega na tym, że... Zresztą również mój problem, że człowiek próbuje... Uruchamiać wyobraźnię, uruchamiać... Karmioną różnymi nawet nie to, metodami szukania nawet nie to, prawdy. Nie znając faktów, nie znając realiów, nie będąc tam. Dopiero jak się znalazłem na Gibraltarze, kiedy wszedłem do Pałacu Gubernatora, kiedy zacząłem oglądać te korytarze, które się w ogóle nie zmieniły no ja myślę, i te pokoje, w których nie zmieniło się nic. Wtedy pojąłem, że tam są tylko trzy sypialnie. Ale chodziło mi o to, żeby odpowiedzieć na te pytania, na które żadna wyobraźnia odpowiedzi nie podsunie. Bo trzeba dotknąć. A mianowicie, chacz, o której godzinie jest 4 lipca zachód słońca? Uh -huh, uh -huh. Co widać? Zakładając, 6, że 6, będzie 6, ta 6, sama 6. pogoda, prawda? Co widać ze skały Od na lotnisku? 6, 6. Tak jest. Od 23.07 oni tam siadali albo z plaży, albo z plaży Czy kłamią się ci nie, ludzie, się czy mówią kąpali. prawdę? Uh -huh, uh -huh. Otóż trzeba było organoleptycznie niejako tak, e, dotknąć tych pytań, aby powiedzieć: Stop, stop, stop, to niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Nic nie widać. Po prostu nic nie widać. Z tego miejsca skały, kiedy widzimy lotnisko i wsiadających, gdzie, nie widać gdzie ten, żadnej ten twarzy. Tak, nie, nie, kłamią, nic nie mogli zobaczyć. Bo nie widzę ani ja, ani ludzi, którzy mi towarzyszą. To nieprawda. A z plaży też nic nie widać, gdyż jest ciemno. Z plaży? No tak, ale na plaży była relacja, która dotyczyła człowieka wychodzącego z wody. tak to Ciemno. Ciemno, kiedy jest pełnia, a jest to pełnia. Pełnia, pełnia są pełni. jest dwa dni czy trzy dni wcześniej. Aha, widać wszystko, to znaczy widać z wyraźnie. Lepiej widać tak. niż ze skały. O tak, skała jest bardzo daleko. Skała ma 400 metrów wysokości Ponad 400 metrów mm -hmm. Z tych małych otworów strzelniczych W skale Lotnisko jest tak odległe Bo dodaje się te 400 metrów Słuchaj, wysokości prawda? Jest jeszcze to, Nie widać Nie mm -hmm. widać tego mm -hmm. nie widać. A poza tym o 23.07 Na pewno nic nie widać Kilkakrotnie szedłem na lotnisko w nocy aby być absolutnie przeświadczonym, że nic nie widać, mało tego Gibraltar jest zaciemniany. To jest wojna. No tak. A więc kiedy startuje samolot, są tylko niebieskie pasy, prawda, e, pasa, startowego. pasa startowego, delikatne, uh -huh, uh -huh. tak żeby samolot tutaj to widział i mógł prawda, się kierować na tak zwany horyzont. Uh -huh. Natomiast to jest ciemność. Nie widać nic poza tym Nikt nie jest w stanie rozpoznać twarzy ludzkiej Rozpoznać sylwetki Powiedzieć o to kobieta, to mężczyzna Nie ma żadnej różnicy Tak jak nie jest w stanie Z tej odległości zobaczyć w morzu Te 500 metrów od brzegu Mniej więcej Zobaczyć czegokolwiek poza światłem jakimś tam światłem, prawda, na skrzydle tonącego samolotu. Tak pozycyjne jakieś światło. Bo nie światło ma żadnej bryły strony. samolotu. Nie no. ma takich, Nie, ma nie no, rzeczy. Że nic nie widać w morzu, to ja wiem, gdyż jestem żeglarką. Prawda? I wiem doskonale, jak to jest mylące, jak mniejsze falki, większe szkwalik z jednej strony, szkwalik z drugiej. Wszystko się wydaje, że albo same belki pływają dookoła, albo nic nie ma i są tylko fale. Cały ten Gibraltar jest tak skłamany, w tym przekazie, że historyk, który naprawdę chce dojść do jakiejś prawdy, musi każdy fakt i każde zdarzenie, każde świadectwo musi weryfikować. Musi sobie odpowiedzieć na pytanie ile trwa droga taką łódką, prawda? Jak oni płynęli tam z brzegu te 500-600 metrów do tego samolotu, bo, bo przecież to jest dzisiaj kajakami płynąc te 500 metrów, to są 3,5 minuty i płynie kilku ludzi. I to ludzi wytrenowanych. I płynie mm -hmm. po akwenie, na którym nie ma fal. Mm -hmm. A więc są w stanie... Nocna jest a tutaj, morza do brzegu. Tak, a tutaj płynąć, przepraszam... Pod wiatr. Pod, w fale, prawda? I pod wiatr. I, I płynąć 500 metrów i co oni mieli to? W ciągu kilku minut osiągnąć bączkiem? To jest niemożliwe. Ja w swoim czasie wziąłem marynarzy, na polskim wybrzeżu Poprosiłem wojsko o pomoc I spróbowałem zmierzyć czas To było 10-12 minut A więc tą metodą Można stwierdzić Tu jest kłamstwo, tu jest kłamstwo Wszędzie tu się pojawia w tej historii kłamstwo Panie redaktorze Dziś zaledwie dotknęliśmy Tego problemu Tej tragedii Tego przestępstwa, tej zbrodni Ale wrócimy do tego tematu Za tydzień Bardzo proszę Przypomnę, że dziś w studiu Polskiego Radia w cyklu Tajna Historia Polski gościłam redaktora Dariusza Baliszewskiego, a rozmawialiśmy o katastrofie w Gibraltarze. Do usłyszenia za tydzień, mówi Olga Braniecka.